Festiwalon. Odcinek drugi. Pixelhaven 2015. Pierwszy panel Pixel Pixelhaven 2015 nosił tytuł Ludzie, którzy przynieśli nam gry. Dotyczył prapoczątków gier i grania w Polsce. Wśród panelistów znaleźli się Wojciech Pijanowski oraz Jan Adamski. Moderatorem był Piotr Mańkowski, redaktor naczelny magazynu Pixel. Chciałem zacząć od pana Wojciecha yy, pytaniem, które nie może, zupełnie niepaść. paść mianowicie pańskiego taty, Lecha Pijanowskiego. To był człowiek, który de facto był pierwszą osobą, która zaczęła pisać w Polsce o grach, wtedy jeszcze oczywiście nie wideo, nie komputerowych, ale planszowych i logicznych. Jakby pan był w stanie e, powiedzieć nam tak, e, skąd się u taty wzięła w ogóle fascynacja grami i jak były, jak wyglądały te jego początki e, publicystyczne? E, skąd się wzięła, to ja nie wiem, bo ojciec zbiera i. Te etykiety, zabałek i klucze, i spinacze, i czorki bo jeszcze co innego. Ale był krytykiem filmowym i wyjeżdżał za granicę dość często na różne festiwale. I tam kupował gry. Kupował tam gry, zwoził do domu. No i graliśmy sobie po prostu w ten sposób. Doszedł do wniosku, że niektóre z typu. Bo w Polsce to były skaczące czapeczki wtedy były, prawda? pobranie, tak? To była taka gra, no może było szachy kupić dominu ale takich gier, które by w jakimkolwiek no, w małym stopniu życie naśladowały, no, w ogóle nie było. I ojciec przywoził na przykład wybory w Stanach Zjednoczonych prezydenckie, Formułę 1, śledztwo, ryzyko wtedy po raz pierwszy grałem. No mówię tego mnóstwo wyników, giełdowe, rynkowe. Siedzieliśmy, graliśmy i, i ojciec po prostu no, nie miał z kim grać, tego grał ze mną, bo powiedział, że nie będzie w to grał. I koniec. No. I tak byłem męczony tymi grami. Już tak zostało. A Co był Wasz ulubioną grą? Jakiś taki jeden tytuł? E, to będzie śmieszne, bo żadna z tych gier fabularnych tylko gra pod tytułem Go. Dlatego, że to jest moim zdaniem, nie wiem, ja, kto zna Go. Ręka do góry. No mam rację, że najlepsza na świecie? Prawie. no dobra. Oprócz tych, które wygracie. tam, to Są lepsze, ale go jest świetne. Także w to rzeczywiście. Go, go. No i ojciec prowadził oprócz tego taki program, właśnie fragment programu Bra nas bratkiem był taki program. Mnie to się wydaje, panie, że my mamy w sumie tyle lat, co połowa tej sali w sumie. Trzeba będzie mówić, co to było jak nas bratkiem. No to był taki program dla dzieci. Jak, i, i, i tam e, prowadził właśnie taki e, kącik o grach, uczył dzieci e, różnych gier. No i ojciec niestety zmarł w dość młodym wieku, miał 44 lata. I e, ja powiedziałem sobie, no dobra, no to może spróbuję, jak to jest tej telewizji. E, po i powiedziałem, że chciałbym robić to samo, bo pani e, Zofia Checzko, pani redaktor, powiedziała, no dobrze, niech pan spróbuje, panie Wojtku, ja miałem wtedy ile? 20 lat. Damy panu 7 minut. Niech pan jakąś krew sobie wymyśli, powie pan dzieciakom o tej no ja sobie wymyśliłem grę, nie pamiętam, ale pamiętam, że usiadłem, napisałem tekst na 7 minut. Na pamięć się nauczyłem, no bo telewizja poważna sprawa. Można mi było w nocy obudzić o dowolnej godzinie i 7 minut ze stopałem w ręku mówiłem co do sekundy. Tak się nauczyłem. No i poszedłem do tego studia, siedzę, czekam, czekam, czekam, czekam, czekam. story przygotowany, czekam, w końcu słyszę swój głos. Panie Wojtku, zapraszamy pańska kody. Usiadłem i usłyszałem tak, ma pan dwie i pół minuty. No i wyklepałem ten tekst trzy razy szybciej niż ustawa przewidywała. I oni powiedzieli okej, okay, dobrze było. Nikt niczego nie zrozumiał, ale telewizja to telewizja, bo nie wchodziło. Po, po I tak już w tych grach zostałem. I tak to było, no, początek gier w telewizji. To no, mój ojciec właśnie pokazywał. On taką, Adam Słodowy zrobił dla niego taką konstrukcję, lustro, bo wtedy nie można było jakoś tak inaczej tego zrobić. I te plansza na, na stole była biona w lustrze i kamera z lustra prała. Że ta jakaś konstrukcja była specjalna. A tak jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, to Pan wspomniał też, że oprócz publicystyki był Pan też graczem, bo na przykład brał Pan udział w Mistrzostwach nie wiem, Świata czy Europy w Mastermindzie, to była taka gra, wobec... a to moja katastrofa, no ale to szczerze opowiem dobrze, co będę ich oszukiwał, otóż w latach siedem, to była moja pierwsza podróż w ogóle zagraniczna do, do, do Anglii. Przedtem uczyłem, nie z tego powodu, że miałem wyjechać, ale uczyłem się angielskiego z taśm. I byłem ambitny, 17 w po 3 godziny ze słuchawkami na uszach nauczyłem się, taśmi były amerykańskie. No i pojechałem na te polskie, ja prezentowałem Polskę na mistrzostwach świata w Mastermind. To było w takim wielkim zamku, w w Neivon, tam gdzie się Shakespeare urodził. Ja zaczął się od tego, że samolot wystartował w Park taką wybuch silni i zaczął spadać w dół. Do Więcej nagrań na www.podcaston.eu.